Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie Pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Na epizod odmielania ze Zorem na bogato. Tym razem trochę wieści z pierwszej ręki, trochę wieści aktualnych, a wszystko w temacie... No w temacie powiedzmy Lenina, tak? Naszego współczesnego Lenina, to znaczy włączamy telewizję, Lenin, włączamy radio, Lenin, odpalamy internet, Lenin, strach otworzyć lodówkę. No ale nasz, nasz Lenin y, nazywa się koronawirus, y, całkowicie przejął wszelkie media, nie dziw, i jest tematem numer jeden światowym, który przesłania wszystkie inne ważne wieści, które o których dowiadujemy się, jeżeli tylko siedzimy w odpowiednich źródłach, tak? Cały świat widzę w koronkach. Cały świat widzę w koronkach, a nie widzimy, że gdzie niegdzie drukarki, dla przykładu, już dostały no, piąty, szósty bieg. Przepraszam bardzo. Z, z tego wzruszenia niemalże nie rozlałem kawy drukarki się krztuszą bo, bo są zapchane zleceniami w, naciskanymi w trybie gorączkowym no. dokładnie nie wiadomo w, w co ręce wsadzić w trybie wsadowym bo wiadomo, że drukarki tak pracują no i mamy kłopot najświeższe dzisiejsze informacje są takie że dolar jest, leci w overdrive, Czyli, że towarzysz Jerome Powell, mówię nieprzypadkowo towarzysz, bo zaczęliśmy od Lenina, teraz mamy taką nową odsłonę leninizmu światowego, czyli wszyscy drukarze świata drukują na wyprzódki ulubione banknoty, tak? Mhm. I zasilają płynnością wszystkie rynki, więc towarzysz Jerome Powell w overdrive kupuje wszystko hurtem, jak leci. Czyli monetyzuje wszystko z akcjami, obligacjami państwowymi oraz korporacyjnymi oraz municypalnymi włącznie. Mm. Czyli drukuje wszystko. Dodatkowo Czyli... dochodzą do tego jeszcze ETF-y, no i tylko czekać już na śmieciowe, na śmieciowe obligacje. No te się właśnie zawaliły, bo nie zostały uwzględnione. Mhm. więc nastąpiła na nich panika i, i znaczy, co tak między nami? To taka wiadomość, informacja połówna między nami, że to się inaczej nie mogło skończyć. Czyli paniką na, na e, obligacjach BBB, czyli śmieciach, i śmieci doprowadzą do kolejnego etapu kryzysu. Bo tych śmieci jest kilka bilionów. Mhm. A skoro nikt ich nie rusza, tyczką trzymetrową, no to no to się zbuntują, prawda? Obligacje niedotykane niestety się buntują. To śmiesznie brzmi, ale to, to nam nie będzie wesoło. To, to rzecz my już z dawniej, dawien dawna prorokowali, że jak się objawi suchość na dolarze, czyli brak płynności, to wtedy zacznie się poważny etap. Ten, w którym tygrysy tańcują. Mm -hmm. To jest właśnie w ten etap weszliśmy. Na szczęście to jest dopiero pierwszy rozdział, więc nie zamykaj oczu jeszcze, mm -hmm. słuchaczu, nie, nie wpadaj w panikę, bo to się rozgrzewamy, kochany. To by się wydaje, że to jest koniec świata, jak widzisz czerwone wykresy, tak? Na giełdach świata. Ale to, to nie jest wcale jeszcze koniec. To jest rozgrzewka do właściwego. Teraz nastąpi wy, wypoziomowanie, po ciężkim spadku i w te, z takim delirycznym transie wszyscy się otrzepią i zaczną się oswajać z nową rzeczywistością i w, e, lawina będzie już się osuwała i za kilka miesięcy, tego nikt nie wie dokładnie, czy za kilkanaście, czy za kilka lat, ten etap właściwy nastąpi. Etap właściwy, kiedy nastąpi wielkie srrr i cała piramida długu światowego się zawali. Mm -hmm przewodnictwem Petrodolara, którego słuchość właśnie na to wskazuje, że braki dolarowe oznaczają tąpnięcie filara. Że on się po prostu poderwał teraz. I to dodatkowa wskazówka jest, że ta teza jest prawidłowa. Ten wniosek, myśmy go wysnuli lata temu. Prawidłowa jest reakcja rynków na to, co zrobił Jerome Powell, towarzysz finansowy. Mianowicie giełda weschnęła, pierdnęła i opadła. Czyli na, na giełdzie nie robi to specjalnego wrażenia. Te no, działania bez precedensu. W skali świata i w skali historii monetarnej, bo jeszcze takich działań nie było nigdy, nigdzie. No, to Tak jakby wrażenie już żeśmy stworzyli. Odpowiedni nastrój już jest. Hitchcock zadziałał, czyli... No, czyli System. może dalej eskalować napięcie teraz. No tak, no bo... Długu BB klasyfikowanego jako BBB, potrójne B, jest naprawdę odgroma. Nie chcę tutaj wymieniać liczby. No i tak naprawdę zaraz będzie jąk, zaraz to będzie śmieć. A jak śmieć to gigantyczna, po prostu gigantyczna wyprzedaż, której w skali sobie, no, ciężko tak naprawdę wyobrazić, tak? I wydawało się, że to co zrobił Fed yy, dzisiejszym, dzisiejszym obwieszczeniem, nie, yy, przepraszam, to co zrobiło ECB ostatnim obwieszczeniem na dniach, yy, że to już była bomba bomba atomowa, bo ECB zniosło limity tej zasady zadłużenia, 60% PKB zawiesiło ją. Wiadomo, że niektóre kraje, jak na przykład Włochy tutaj miały poziom długu do PKB o wiele wyższy, na przykład 137%, tak? ale u nas w Polsce ten poziom chyba 60% na przykład jest zapisany w Konstytucji. W tym momencie ECB zrzuciło finansową bombę atomową, zdejmując to zdejmując właśnie tą, yy, to ograniczenie. I to się wydawało, to było z 22 marca, to się wydawało, że no to jest coś już, tak, ale Fed dzisiaj po prostu przebił wszystko. Fed stworzył nowy standard, tak jak tutaj wspomniał Zorro, to będzie standard, który będzie nam towarzyszyć przez pewien czas ograniczony czas, który w pewien sposób będzie się wydawało z punktu widzenia Kowalskiego, że on w miarę ustabilizował sytuację. Kowalski na przykład będzie siedzieć w domu yy, w ramach lockdownu, zamknięcia, yy, w ramach yy, tutaj strachu przed koronawirusem, ale do momentu, kiedy czeki, kiedy payslipy, kiedy pensja, nawet ograniczona do poziomu powiedzmy tego, nazwijmy to zdrowotnego, tak, 80%, będzie wpływać, do Kowalski nie będzie zauważać tego, co się dzieje, a, na, a, w wiel a powiedzmy w wielkiej bankowości wszystko będzie po prostu puchło. I w pewnym momencie jak to, y, to, to będzie taka sytuacja deflacyjna, która nagle się przerodzi po prostu w gigantyczną hiperinflację. Podejrzewam, że poziomy lat dwudziestych zeszłego wieku zobaczymy na żywo tylko nie wiadomo jeszcze kiedy. To może się zdarzyć na przykład na jesień tego roku, bo takie rzeczy lubią się zdarzać na jesień, jakimś czystym przypadkiem, a może za jakiś dłuższy czas. No, taki, taka jest moja nadzieja, ale wszystko zależy od tego, jak to się, jakie będą działania poszczególnych rządów w Europie i na świecie. Wobec tego zjawiska, wobec tej pandemii, jakie podejmą działania fiskalne i jak dalece pozwolą gospodarce się zadusić we własnym SOSie. Bo no to ta stymulacja tak zwana monetarna, która ma miejsce także w złotówce, to, to trzeba zauważyć dla porządku, że prezes Glapiński postępuje dosyć zachowawczo, co mu się chwali. Ale nie oparł się tem, temu trendowi i stymuluje, czyli QE w Polsce w złotówce działa. Tak to, to nie spodziewaliśmy się tego, a to już jest faktem już od ponad tygodnia. I, no i to będzie miało konsekwencje oczywiście odłożone w czasie. A po drugiej stronie mamy stymulację patriotycznego obrońcy walczącego. Heroicznie z pandemią pana premiera Morawieckiego, który ogłasza pakiet fiskalny, czyli aktywizacji państwowej. Czyli Francuzi to nazywają dirigizm. to znaczy państwowe zarządzanie spółkami. To tyle, tyle oznacza, bo przez swoje agendy typu PBG i inne pod centralnym zarządem ministra aktywów państwowych Sasina no to państwo po prostu odgrywa rolę aktywną w gospodarce i robi różne poważne inwestycje i to już, już ten plan jest znany, ma ten impuls inwestycyjny, rozmiar bodajże 100 miliardów złotych, to niby nie wydaje się dużo, ale powinno przejściowo podtrzymać koniunkturę, czyli duże zamówienia, na przykład drogowe w, w powiatach i w gminach. No to, to jest dobrze, bo to daje pracę. Ale równolegle jest impuls fiskalny, rozluźnienie różnych dyscyplin, tak? Zadłużanie się samorządów i samego rządu z naszych podatków, bo tam mówią, że tu my uratujemy wasze pensje, to i tamto, no w porządku, my się cieszymy, że tutaj za darmo nam dbają, płacą pieniądze przestojowe, że siedzimy w domu, a pensja leci, no wszystko jest pięknie, ale to jest przecież za nasze. To znaczy, mm -hmm. jak to za nasze, no? No za nasze podatki, bo to jest z długu wydrukowanego pod zastaw podatków, które mamy zapłacić w przyszłości. To my ten garb bierzemy na siebie, no i przy każdej okazji zaciągania takiej, takich długów w przyszłości, no jest pewien przelicznik, tak? Czyli, że to pożyczone jest plus procent. I to nawet jeżeli przechodzi przez kasę państwową, nie, nie przez lichwiarską, to i tak się dolicza procent operacyjny, bo te, te operacje księgowe i biurokratyczne kosztują, a jeszcze się muszą najeść znajomi królika przy okazji. Więc nawet w najlepiej zarządzanym kapitalizmie singapurskim aktywizacja, to tam złodziejstwo jest karane obcinaniem rąk, więc oni nie kradną generalnie i ścięciem też. Więc są bardzo czyści, no i korupcja jest tam minimalna, ale jest. No i cóż, no i standardowa stawka, taki podatek, że tak powiem, aktywizacyjny, no to jest 20%. Więc nawet w, w najlepiej urządzonych demokracjach podatek od tak zwanego dobrego serca, czyli my wam damy za wasze no to wynosi 20%, czyli 100 zł, które pobierzemy w podatkach, wraca do nas no, w maksymalnym rozmiarze 80. Mm -hmm. Ale to nie jest przypadek Polski, bo u nas korupcja jest głębsza. Zdecydowanie to jest inny poziom jakości, więc no cóż. Więc no, z Einsteinem nie trzeba być, żeby odgadnąć, że te aktywizacje będą nas cholernie drogo kosztowały. No bo to już wiem, że nawet złotówka, która do tej pory była zarządzana bardzo konserwatywnie i to się chwali e, Glapińskiemu i poprzednikom, no to ona straci ten, ten, ten, ten złoty status stabilności i to dosyć szybko, bo się po prostu zeszmaci. E, t, t, jeszcze nie dzisiaj, ale niebawem. W wyniku tych wszystkich działań. Dopóki będzie przeważała deflacja, to jest uwaga uniwersalna, ten główny trend spadku zatrudnienia, likwidacji zleceń, szoku popytowego, bo to tak to się nazywa w podróżnikach ekonomii, kiedy kurczy się nagle popyt na rynku, na usługi, na produkty i na inne rzeczy z różnych powodów, między innymi braków kooperacyjnych, lęku klientów i tak dalej, odsuwania zakupów w przyszłość, bo nie wiadomo, co się stanie i tak dalej. No to ten szok minie. I w wyniku aktywizacji pojawi się co? No pojawi się, kiedy tylko zaświeci słońce, albo jakaś nadzieja się pojawi na horyzoncie, no pojawi się inflacja w postaci zwiększonej aktywności wszelakiej. No, kiedy zniknie szok popytowy i klienci przestaną się rozglądać z lękiem, no to zaczną aktywność zakupową. No i wtedy się rozklęci inflacja. Mm. I to nie trzeba być, powtarzam, filozofem, bo to zdrowy rozsądek podpowiada, że tak to się stanie, skoro ogromna masa pieniądza została do systemu wszelakiego finansowego, ale także bezpośrednio w postaci zastrzyków do firm, ulg podatkowych i tak dalej, tych wszystkich zachęt do utrzymania aktywności, prawda? To jest właśnie ten impuls fiskalny. On się pojawia w kasach firm bez równoległego pokrycia w, w organicznym popycie, czyli w zamówieniach. W książce popytowej widzianych, widzianej w zamówieniach tego nie ma. A jest kasa, no bo odłożyliśmy podatki na przyszłość, bo mamy tam zachęty ze strony rządu, bo mamy dodatkowe na przykład bardzo korzystne kredyty i tak dalej, i tak dalej. Czyli pojawia się kasa na tę aktywność. Jak tylko mhm. pojawi się słońce, to chcemy biec do przodu, żeby odrobić straty z przeszłości I lecimy. Klienci też lecą i płacą coraz wyższe ceny. No i mamy sytuację, w której nie ma jak powstrzymać tego, tej spirali niż przez drakońskie podwyższanie stóp procentowych, a na to nikogo nie będzie stać, bo zmierzamy w kierunku zerowych, a może nawet w złotówce. To kolejna moja prognoza ujemnych stóp procentowych i to nie dalej niż za rok. Czyli NIRP. Tak jest. Mhm. Negative Interest Rate Policy, która jest modą światową i Stany Zjednoczone weszły niedawno do tego klubu, to znaczy znajdują się mhm. na progu, ale to już niedługo, nie do następnego posiedzenia. Mhm. No na i dalej do, formalnie to jest zero, ale realnie to już rzeczywiście jest poniżej. To znaczy ja mówię wa w wartościach nie stałych tylko w cenach bieżących, mhm. będą ujemne stopy procentowe, takie jak w Europie są, bo bank centralny nie ma innego wyjścia. Znajduje się pod ścianą w dolarze, podobnie jak w euro, bo wszedł w potrzask i już z niego nie jest w stanie się uwolnić. Więc będzie kalkował to, co inni zrobili, bo to nie jest przecież pod przymusem, wszyscy robią to samo. Kuroda w Japonii robi to samo, co robi Lagarde w Europejskim Banku Centralnym, bo nie może nic innego zrobić. Więc Powell też będzie to robił. No to, to, to jest przecież logiczne, prawda? Mm -hmm. A skoro tak, no to w tą samą stronę szybkim SUSem pognał Glapijski, bo wie że już, że, że musi to zrobić. Mm -hmm. No dla naszej złotówki nie wygląda to yy, w pewien sposób za dobrze, ponieważ yy, Złotówka w tym momencie no, dla przykładu w porównaniu do Franka Szwajcarskiego osiągnęła już teraz poziomy, które ostatni raz były widziane na początku 2015 roku podczas tego, tej skokowej aprecjacji Franka Szwajcarskiego. A to dopiero początek. Myślę, że yy, Szwajcarski Bank Centralny, który stara się bronić cały czas nazwijmy to niższego, niskiego kursu yy, Franka Szwajcarskiego wszelkimi możliwymi narzędziami, w pewnym momencie nie da rady i nastąpi znowu. Skokowa aprecjacja franka szwajcarskiego. Czy zobaczymy franka po 5 zł? Już niedługo myślę, że tak. Czy zobaczymy po 6 zł? Myślę, że jest to możliwe. Podobnie można powiedzieć, porównując złotówkę w stosunku do dolara. No Może na dolarze, do niedawna jeszcze tak źle nie było, no ale przekroczyliśmy poziom 4 w tym momencie mamy 4,28 za dolara, kiedy to mówię. Indeks dolara przekroczył skokowo 100%. 100 teraz jest blisko 102, wraz z drukiem, wraz z tym maksymalnym dodrukiem i destabilizacją wszystkich tych walut, które powiedzmy niedolarowych, dolarowych, tak? wraz z ich, z ich utratą mocy nabywczej, będziemy widzieć dalsze kolejne wzrosty indeksu dolarowego. Kto wie jaki poziom osiągniemy? No, to, to nie jest wina dla pińskiego. To trzeba. No nie, nie. szczerze. To nie jest jego wina i to nie jest jego zasługa. To jest efekt trendów światowych. I tu trzeba, należy się wyjaśnienie. Niewiele w tym wszystkim może zrobić Szwajcarski Bank Centralny, który także znajduje się w pułapce. I, i pod, na dobrą sprawę też sam Fed nie może wiele zrobić w dolarze, bo stał się bankiem centralnym świata teraz. I w związku z tym jego działania są dyktowane przez, przez wymóg ratowania sytuacji światowej, czyli utrzymania jak najdłużej pozytywnej koniunktury na świecie. Bo FED jest bankiem centralnym świata obecnie. wszystkie wymieszają do, do drukowania. I pośrednio to było przyczyną też... Pośrednio tego, tej spirali, która teraz się nakręciła, tego potrzasku. Gdyby, gdyby Paweł nie był tak mocno naciskany, no to mógłby jeszcze pociągnąć trochę tę swoją politykę i, i utrzymać jako, taką stabilność. Ale, no ale to się skończyło. No a skoro to się skończyło i przerwało, to już powrotu do, do sytuacji poprzedniej nie ma bo się rozwija pod spodem ta, ta, ta dynamika wodospadu albo lawiny śnieżnej. Po prostu to są zjawiska tak wielkich rozmiarów żywiołowych, że tutaj nikt nie jest w stanie tego zatrzymać. Więc no to tylko można upiększyć ten zjazd, prawda? można czasowo, dopóki on się nie pojawi w wersji ostrej, próbować ruchów bocznych. Ale zatrzymać tego centralnie, tej lawiny, już się nie da, bo ona się już osuwa. I trzeba to brać pod uwagę i to dotyczy nie tylko złotówki, ale wszystkich walut świata, które jadą, że tak powiem, razem. Jedne szybciej, drugie wolniej. Wolniej dlatego, że drzwiami i oknami jako do, do, do bezpiecznej przystani walą do nich od długich miesięcy i lat różni łacze, którzy tam szukają ratunku. I to jest przykład dolara i to jest przykład franka szwajcarskiego. I to my wiemy od trzech bo, czy czterech lat, już taka prognoza została narysowana, że, no, że frank szwajcarski był tani, ale on już tani nie będzie, bo on będzie systematycznie drożał i wróci do swoich maksimów. To myśmy kilka lat temu wiedzieli, że taki jest średnio i długoterminowy trend i on się objawia. To samo dotyczy z powodów kryzysu światowego dolara, który jest tym filarem. No i parcie na dolara, po prostu go winduje w górę, niezależnie od tego, ile tam napompuje Powell, to wszystko jest za mało. No i on do innych walut rośnie, po prostu. Szczególnie do euro. I tu wchodzimy na nasze podwórko, bo driverem numer jeden, najważniejszym, a potem jest długo, długo nic, naszego odniesienia do świata jest euro. Nie żadne franki, nie żadne dolary, nie żadne inne egzotyczne waluty typu jen, a nawet niespecjalnie waluta z Wysp Brytyjskich, funt. Dlaczego? No bo mimo dużej emigracji tam i rosnącego obrotu towarowego z funtem, nadal jest on stosunkowo niewielki w porównaniu do ogromnego bilansu towarowego i wszelkiego innego z euro. Więc euro mhm. jest dominujące, ono, ono po prostu dyktuje wszystkie trendy. I co? No i tak naprawdę od momentu zniknięcia przeszkody, czy zawady, czy ryzyka, tak zwanego systemowego ryzyka, spowodowanego dużą porcją kredytów frankowych, to zostało rozładowane, ostatecznie przecięte, wyrokiem Trybunału Strasburskiego, który... Nie, przepraszam, z nie z Burga, tylko z Luksemburga, przecinającego sprawę, że to nie były kredyty walutowe, tylko denominowane tak dla niepoznaki we, we frankach, a tak naprawdę były to kredyty złotowe. To zdjęło kamień z serca. Komisji Nadzoru Finansowego i przesięło wszystkie spekulacje na temat ryzyka wewnętrznego związanego z tymi kredytami, bo tak naprawdę one nie są kredytami walutowymi. Jak tylko ten wyrok zapadł, to otwarła się furtka ogromnej aktywności to warto skojarzyć. Dwie już były emisje obligacji euro przez, na prywatne zamówienie Commerzbanku niemieckiego, drugiego co do wielkości banku w Niemczech, na polskim rynku. Obligacji państwowych, czyli złotowych obligacji państwowych, bo, bo taka jest ustawa, tak brzmi, że polski rząd się zadłuża w złotówkach, ale denominowanych w euro. To są eurobondy. Mhm. I co? I one mają kupony zerowe. Prawie. Czyli zadłużamy się jako państwo w euro praktycznie za darmochę. Cud taki, ale to nie na nas, to nie jest wymysł naszego ministra Kościńskiego ani Glapińskiego, tylko to jest wymysł, prośba, propozycja, private placement, Commerzbanku, Banku, który przyszedł i mówi, słuchajcie, mamy duże obroty tutaj tego, mamy zlecenia od klientów, chcemy wasze obligacje, ale nie w złotówkach. Chcemy wasze obligacje w euro. No i one zostały z powodzeniem miesiąc, dwa miesiące temu lokowane, uplasowane na rynku i będą następne. Zmierzamy tak samo jak, jak Euroland do zerowych i ujemnych stuprocentowych. To mm -hmm. jest dowód na to. Kiedy ta fala się otworzyła, ta furtka? W momencie zamknięcia sporu o to, jakie to były kredyty walutowe. Czy to były kredyty walutowe, czy to były we franku, czy co innego. Sąd europejski to przeciął, bo polskie sądy tutaj debatowały i tak było. To wszystko było niewiadome. Duda jakąś ustawę tutaj przygotował, ona już obowiązuje, ale to nie zadowalało inwestorów zagranicznych, bo byli niepewni, czy euro tak działa w Polsce jak w całej Unii. Dostali ten wyrok i natychmiast mieli dowód na to. Działa tak samo jak w Unii, jest to oficjalny środek płatniczy. Można polskie aktywa zadłużać w euro i będzie to absolutnie bezpieczne. Bo, bo jest tylko złoty i euro. Reszta się nie liczy, żadne franki nie mają systemowego znaczenia dla bezpieczeństwa. Bo te franki to nie były franki, tylko złotówki. Mhm. I już. I to, i to znaczy, że no co, no, że organicznie dokleiliśmy się do strefy euro. No i wniosek operacyjny dla prezesa banku jest taki, że on musi patrzeć tylko na kurs i pilnować jednego kursu walutowego. Którego? Kursu euro. EUR PLN. patrzy na ten kurs codziennie i mierzy mu temperaturę, jak przeskakuje widełki na górze i na dole. Ostatnia interwencja była kilka dni temu, bardzo udana. O pięć tysięcznych, tylko się rozminął z, z tym pułapem mhm. bank centralny, więc wiadomo jaki ten pułap jest, możesz na wykresach sprawdzić ja to w moich analizach oczywiście swoim klientom napisałem dokładnie jak to jest, te, te pułapy, gdzie one są wyznaczone, to są wąskie widełki bezpieczeństwa systemowego i w tym nie, niejawnym e, w zakresie złotówka powinna się poruszać dlatego, że jak jest tańsza to występuje ryzyko ze strony importerów, czy odwrotnie eksporterów. Jedna strona jest bita, albo druga strona jest bita, a obydwie są potrzebne dla równowagi makroekonomicznej, bo eksporterzy muszą pracować na zlecenia zagraniczne i muszą zarabiać, czyli euro musi być odpowiednio drogie, ale nie może być za drogie, bo jeżeli jest za drogie, to Import jest nieopłacalny, nierealny, a potrzebujemy importu na przykład komponentów do produkcji, nie tylko do konsumpcji, no i pojawia się, jak zbyt szybko i zbyt daleko złotówka tanieje, to pojawia się panika na rynku walutowym, a panikę za wszelką cenę trzeba opanować i okiełznać, znać, bo w panice wszyscy tracą. No i to jest zadanie banku centralnego, który na razie nad tym panuje. Więc no, zachęcałbym do ostrożności tutaj w wyciąganiu wniosków, że o, jak o, o, drożeje, to już będzie 6,50. No, nie będzie. Ale, niewykluczone, że tak się stanie, kiedy, no, kiedy wszyscy popłyną, to my także razem z nimi, bo jesteśmy, no, jesteśmy na jednej łodzi, kochany. Oczywiście. Polska, Polska jest przede wszystkim, Polska przede wszystkim, jeśli chodzi o produkcję, no jest przede wszystkim, My przede wszystkim produkujemy dobra które na, rzecz, na rzecz naszych zachodnich sąsiadów. Sytuacja jest taka, że wszyscy, cała nasza produkcja właściwie idzie na zachód. My jesteśmy w nieformalnym Pegu. Złotówka, złotówka euro i w ten sposób jesteśmy tak naprawdę częścią tego rynku już, tak czy te, jakbyśmy nie patrzyli na to. Jesteśmy w korytarzu, tak to powiedzmy, który jest ustalany nie w Brukseli, nie we Frankfurcie, nie w Berlinie, tylko jest ustalany w Warszawie. Czyli polski minister finansów w uzgodnieniu z prezesem Banku Centralnego albo odwrotnie, bo to zawsze się dzieje w tandemie, bo jedno jest od drugiego zależne po prostu to ustalają. Jakie są te widełki, jaki jest ten korytarz. I to jest suwerenna decyzja zarządców naszej waluty i cieszmy się z tego, że ją mamy, bo możemy tym sterować. I to jest bardzo mocne narzędzie rynkowe i każde inne gospodarcze. No ale ma swoje ograniczenia, po prostu. No bo... Salomon pustego nie naleje. Jak jest światowy kryzys, to on nas, tak, nas także dotyka, mhm. bo płyniemy na wspólnej łodzi w zglobalizowanym świecie. Mhm. Tu jeszcze jedna uwaga tego dotycząca wiodącego trendu, tego dolara, który rośnie w oczach. Myśmy tutaj ze śmiechem kiedyś lata temu przewidywali, że tu zmierzamy tak ładnie, to na wykresie może nawet naszkicować, do takiego punktu G, maksymalnej rozkoszy gdzie wszystkie wiodące waluty się zrównają. To znaczy będzie parytet euro, dolara i franka szwajcarskiego. I ja z, z takim z, z taką złośliwą radością na te wykresy patrzę no i to się realizuje. I to, to, to, to śmiesznie brzmi, że no coś. No, domorośli aktywiści to przewidzieli lata temu, narysowali i się śmieli z tego do rozpuku. No ale no, analiza techniczna w dłuższych okresach także obowiązuje. No w ograniczonym zakresie, no ale tutaj te, te prawidła działają, bo tam tego się nie da ukryć. Tam się po prostu objawiają te trendy. A ich przyczyną, no te przyczyny są organiczne, te pod spodem, prawda, są, te, te trendy są objawem czegoś, co, co, co się faktycznie wydarza. No więc no, skoro w tę stronę to zmierzało, no to chyba dojdzie do tego punktu G i, będzie, i to chyba nie będzie punkt wesoły. No, na pewno nie. Ja chciałbym w tym kontekście jeszcze przypomnieć, jeszcze wrócić na chwilę do dolara amerykańskiego, ponieważ no cytując klasyka Europejskiego Banku Centralnego, czyli Super Mario Dragiego, whatever it takes, czyli wszelkie środki po prostu będą zastosowane, byleby uratować euro, można teraz to w pewien sposób przełożyć na amerykańskiego dolara, który właśnie jest tą walutą światową, który znowu wpadł w pułapkę paradoksu Trifina, i do którego tak naprawdę cały kapitał powoli, powoli będzie migrować. No, amerykański dolar w tym momencie będzie mieć kolejne zadanie bardzo ważne przed sobą, mianowicie ratowanie wszystkich tych zombie firm, zombie korporacji, zombie banków, które znowu popełnią ten sam błąd i popełniają od 2008 roku ten sam błąd, jeśli nie wcześniej, charakteryzujący się po prostu potężnym zadłużeniem, byciem uzależnionym na wsparciu rządowym, posiadaniem długów większych niż asetów, będących tak naprawdę obciążeniem dla gospodarki i technicznie rzecz biorąc będącymi niewypłacalnymi, istniejącymi co prawda nadal, ale bez tego wsparcia rządowego, dawno już... Yy, mogłyby rozwalić gospodarkę. I w tej sytuacji przy takim, przy takim przy takiej masie do druku tych firm będzie coraz więcej. Tutaj chciałbym powołać się na artykuł BIMENA. Bogaty Men e, pod tytułem Gospodarczy Zombieland ze stycznia tego roku, w którym opisuje on dosyć szczegółowo e, cały ten proces. Natomiast e, no, jeśli chodzi o ilość e, tych firm, tych największych, tych największych no to e, w w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku mieliśmy już 30% firm, które można było zakwalifikować jako firmy zombie. Strefa euro goniła Stany Zjednoczone, podobnie emerging market, jakim, były, jakim są Indie, więc teraz będziemy mieli jeszcze większy przyrost. Jeżeli byśmy popatrzyli na przykładu na rozmiar długu korporacyjnego w zależności od właśnie klasyfikacji, czyli a podwójne a, potrójne a, później to samo z b i z c, no to można powiedzieć, że trochę mniej niż połowę tych korporacyjnych długów, tego korporacyjnego długu obligacyjnego stanowią obligacje potrójne b. Czyli w tym momencie obligacje praktycznie na granicy poziomu, zbliżające się do poziomu śmieciowego, tak? Gros tych wszystkich, gros tych wszystkich obligacji w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie A, pojedyncze A i potrójne B. Więc w tej sytuacji, no nie wygląda to za dobrze, moim zdaniem. No ale to są sami Amerykanie sobie winni, to znaczy może nie wszyscy obywatele, ale ale ich bank centralny i ich aktywiści gospodarczy, tak można powiedzieć, no, którzy systematycznie od długich dziesięcioleci prowadzili taki tandem działań wzajemnie się wspierających, czyli globalizację z jeden proces światowy i drugi finansjalizację wszelkich operacji i wszelkich działań i wszelkich klas aktywów wszystko zostało sfinansjalizowane czyli przeliczone na dolary i ten trend powstał został zaprojektowany, wykonany i wyeksportowany skutecznie na świat przez Amerykanów poprzez ich korporacje ponadnarodowe tuczące się na tej procederze no ale nastąpił jego kres no i ten kres jest żałosny ukazujący mizerię tego całego przedsięwzięcia, pompowania zysków z powietrza i wypłukiwania z powietrza te, tego mitycznego złota, bo tak naprawdę no to do, do, doprowadza do, do, świat do ruiny, e, miraż teoretycznych zysków, które tak w istocie ograniczają się tylko do krociowych wypłat jakichś pakietów socjalnych wielomilionowych, czy setek milionów nawet odpraw dla zwalnianych zarządów. I koniec. I na tym się kończy dobrobyt, bo nie ma ani funduszy emerytalnych, ani nie ma fabryk, ani nie ma produkcji w Stanach. No niczego nie ma, bo to wszystko powędrowało do Chińczyków. Tak? Mhm. Przykładem to, to uderzającym i to takim bijącym w oczy, które no wiele osób w Polsce się otworzy ze zdumieniem oczy i usta i powie, no nie, to jest niemożliwe, spodziewane i nieuchronne wręcz już bankructwo największego producenta samolotów światowych, Airbu nie Airbusa właśnie, jego głównego konkurenta. Boeinga. Tak jest, firma Seattle, która jest bankrutem już pewnym i oni proszą teraz o zapomogi, mało tego nieudana próba pozyskania kapitału na otwartym rynku no, przybiła im ostatni chyba gwóźdź do trumny, że to stało się już pewne, bo oni już nie są w stanie nawet pożyczyć. i Umocnić swojej pozycji gotówkowej, bo potrzebują teraz na wydatki w związku ze tym skandalem samolotów, które stoją, bo nie latają, bo nie mają prawa latać, bo są badania, bo to bo spadają z nieba, bo dopuszczenia, bo zostały cofnięte i tak dalej. Produkcja te, tego modelu nie zostanie już wznowiona. On już jest martwy, bo on technicznie się nadaje do, do, do naprawy, bo jest źle skonstruowany od samego początku mm. I, e, i na tym modelu Boeing popłynie, ale to mało tego, on po, poczynił w związku z tą polityką finansową, z, tym, z tą modą na pompowanie i na zerowe stopy procentowe, on się potężnie jeszcze dodatkowo zadłużył, mimo tego, że przez dekady miał silną pozycję e, gotówkową generacji zysków. Tylko, że te ogromne za... przepływy gotówkowe, czyli cashflow, który miał w kasie w ostatnich tych kwartałach, on przebębnił na co? Na wykup własnych akcji na giełdzie. Tak, to, to, to, to brzmi śmiesznie, jakoś idiotycznie wręcz. Firma, która dzisiaj szuka kilkudziesięciu miliardów dolarów, przeputała kilkaset miliardów na bejbaki własnych akcji bo miała zyski i, i, i te kilkaset, grube kilkaset miliardów teraz mogące firmę postawić na nogi i dać jej nowe życie znikły one zostały rozpuszczone gdzieś w powietrzu, bo, no, odkupiliśmy własne akcje, no tego, a teraz kurs spadł o 50%. Ale to był, to był, byczy rynek, to był byczy rynek, który charakteryzuje się czymś zupełnie innym niż, ryczy, niż, niż rynek niedźwiedzia. W nabyczym rynku nikt nie myśli o oszczędzaniu, każdy myśli o inwestowaniu i każdy żyje przeświadczeniem, że ten rynek się nigdy nie skończy. Tak, ale ja wracam do organicznego hmm. efektu. Co się stało? Firma miała mocny cash flow i nie wiedziała, co zrobić z tym zyskiem, gdzie go zapakować. W najgorszym wypadku mogła go trzymać na koncie, bo jeszcze były dodatnie stopy procentowe. tak? No, no W najgorszym wypadku zero by mieli zysku. Z kapitału, ale mieliby tę, tę gotówkę na koncie teraz i mogli ją wykorzystać. Nie. Oni go przeputali, wydali te pieniądze na bejbaki, które okazały się najgorszym posunięciem z możliwych, bo nie kupili za to nowego sprzętu. Nie było żadnych inwestycji w badania, tak? w rozwój, nie było w inwestycji w personel, nie nie dokapitalizowali funduszu emerytalnego z tych pieniędzy. Nie, nie, nie. To to by było za dobrze dla pracowników. Nie, nie. My zainwestujemy tu na rynku i tak nasze akcje pójdą w górę i będziemy mieć zyski kapitałowe i odpiszemy to sobie w przyszłym roku. I co? I Benz nie ma nic. Znikło. Rozpłynęło się. I co? No i teraz jeżeli, w momencie, kiedy firmie grozi plajta i ta plajta się, się zrealizuje, bo nie ma innej możliwości obecnie na rynku, to widać po zamówieniach tak. i po sytuacji przewoźników światowych, prawda? To co zrobią pracownicy zwalniali? Wyjdą z gołymi tyłkami z tej tak. pracy i z zerowym, zerową emeryturą, bo firma i firmy na to nie stać. Prawda? Piękna mhm. sytuacja, gwiazda światowa, numer jeden, niepowstrzymany, najlepsza technika, samoloty latają po całym świecie, stanowią trzon naszego narodowego przewoźnika, to mówię bez żadnej o Dreamliner. O Dreamliner. to są do, dobre samoloty mhm. i co? Jesteśmy z nich bardzo dumni, no ale teraz nie wiadomo, kto będzie je serwisował. Mhm. Boeing i francuski Airbus to są dwie największe firmy z sektora samolotowego każda z nich miała po około 30% udziału w światowym sektorze tak? no i można teraz zacytować klasyka o, taki ładny był amerykański chociaż szczerze chociaż, chociaż, chociaż mówiąc do śmiechu nie jest, ponieważ jak to walnie po całym sektorze yy, to po prostu wióry nie zostaną no to podałem nie, nieprzypadkowo ten przykład, bo on jest tak dobitny i, i tak pobudza wyobraźnię, no, że jest na czym myśleć tutaj. Mm -hmm. Bo to nie są strachy, tylko stwierdzenie faktu. To mm -hmm. Popatrz sobie na wykresy kursów <głosów> kiełdowych boeinga, no to, i, i informacje tam na Blambergu, co tam się w zarządzie dzieje. No to włos staje głowy, na głowie dęba i od razu się wieje. Mm -hmm. No Skoro już zaczęliśmy o jednym sektorze, który, którego sytuacja jest bardzo zła, to ja może wspomnę troszeczkę o samochodówce. Moim sektorze z kolei. E, no koronawirus, e, łącznie z ogólnie funda funda fundamentami, e, sprawił, że ludzie nie kupują w tym momencie samochodów, starają się nie kupować samochodów, e, motocykli, telewizorów, tylko zastanawiają się, co zrobić z pieniędzmi, ponieważ nie wiadomo... Co może być jutro? Ze względu na koronawirusa. Może nie tyle ze względu na wirusa, co ze względu na to, co on spowodował, jeśli chodzi o transfery towarowe cała samochodówka europejska właściwie już stoi, a jeżeli jeszcze nie stoi, to stanie do końca tego miesiąca. Kluczowe informacje podawane pod wykonawcą miały miejsce na ostatnich dwóch tygodniach. Jeśli chodzi o brytyjską samochodówkę chociażby, no to Nissan w tym momencie już stoi, Toyota też. Pozostałe mniejsze firmy prawdopodobnie będą kontynuować produkcję do końca marca, niedługo. Kilkanaście, no oczywiście, podobnie Francuzi, Grupa Daimler Mercedes, niemiecka, ale przede wszystkim też ci wszyscy podwykonawcy, którzy wykonywali na przykład, nie stricte samochody, ale elementy plastikowe do samochodu, czyli dla przykładu z obudowy na lusterka, zderzaki, w które wmontowywane były różnego rodzaju lampy, również produkcja w tym momencie do końca miesiąca europejska samochodówka po prostu nie będzie istnieć. Pracownicy zostaną odesłani do domu i będą karmieni pieniędzmi e, Helicopter Money. No, natomiast e, kto wie, czy będą mieli też okazję te pieniądze wydawać, ponieważ w Europie szykują nam się dosyć poważne lockdowny, czyli zamknięcia ze względu na e, sytuację bieżącą. Mamy coś takiego już we Włoszech prędzej czy później dotknie to tak naprawdę większości kontynentu naszego natomiast informacja z ostatniej chwili, ponieważ my to nagrywamy w poniedziałek 23.30 w Polsce jest teraz 18.43 kiedy, te, kiedy mówię te słowa o 9.30 czasu polskiego premier brytyjski Boris Johnson wystąpi ze specjalnym oświadczeniem dla kraju odwołuje w ten sposób swoją tak zwaną codzienną konferencję informacyjną dotyczącą koronawirusa, czyli wystąpi ze specjalnym obwieszczeniem. Spekulacje są różne. Mowa tutaj o rzeczywiście pod całkowitym lockdownie na styl włoski, czyli domu nie opuścimy, chyba że mamy papierek mówiący, że idziemy sobie zrobić zakupy. Inne spekulacje mówią o zamknięciu wszelkich możliwych sklepów i no, tak naprawdę poza, poza spożywką i ogromnym limitowaniem przypływów ludzkich. No, na ten moment w Wielkiej Brytanii w piątek stało się niewyobrażalne. Zamknięto puby. Brytyjczycy bawili się do, w czwartek bodajże do północy. Także e, koronawirus koronawirusem, ale zachowania stadne i zachowania, po prostu do których ludzie są przyzwyczajeni, którym oddawali się co piątek czy co tydzień, e, cały czas były wdrażane. E, bezprecedensowy ruch dla kraju, który e, żyje na fast foodach, mianowicie dzisiaj zamknięto McDonald'y. McDonald'y wydają tylko jedzenie, tylko i wyłącznie na zasadzie drive-thru. E, no, podobnie mowa oczywiście o wszystkich tutaj kawiarniach jak w wszystkich restauracjach, można wejść, odebrać dla przykładu jedzenie na wynos lub kawę i wyjść, nie można spożywać tego w restauracjach. Co ciekawe, na razie tego, tego typu obostrzenia nie dotknęły lotnisk. I tutaj przyznam szczerze, ponieważ jestem świeżo właściwie po urlopie, podam naszym kochanym słuchaczom ciekawostkę. Mianowicie byłem w tranzycie pomiędzy Heathrow. Przez Stambuł, później do Azji Południowo-Wschodniej, czyli konkretnie Bangkok, yy, Saigon, czyli Ho Chi Minh City i Hanoi i z powrotem powrót, troszeczkę z przebojami, ale przez Abu Dhabi. Więc na każdym z lotnisk y, były mniej lub bardziej y, widoczne kamery termowizyjne, sprawdzające temperaturę pasażerów oraz y, mniej lub bardziej wybiórcze testy y, na tę temperaturę. Y, przesiadka w Abu Dhabi była tutaj, y, myślę, najbardziej dopracowana, ponieważ sprawdzano temperaturę każdego z pasażerów w samolocie, w ci, którzy zostawali w Abu Dhabi, musieli zostać w samolocie i później byli skierowani na dalsze testy medyczne. Ci pasażerowie z kolei z tranzytu po potwierdzeniu temperatury kierowali się konkretnie już na odpowiednie bramki, na odpowiednie te terminale tranzytowe. Jedynym lotniskiem, które zaliczyłem, które nie miało żadnych obostrzeń i sprawa wyglądała, powiedzmy, przytoczę tutaj brytyjskie standardowe stwierdzenie business as usual, było właśnie London Heathrow. Jedno z najbardziej obładowanych, obleganych lotnisk całego świata. Żadnych wybiórczych skanów temperatur, żadnych te kamer termowizyjnych, nic. Absolutnie nic. Żadnego wypełniania dokumentów, co chociażby chociażby doświadczyliśmy lądując w Ho Chi Minh City w Wietnamie, gdzie musieliśmy wypełnić dwie te same deklaracje medyczne. Jedną online, drugą papierową. Londyn. Absolutnie nic. Więc wybitnie, wybitnie pokazuje to chociażby, dlaczego w Chinach mówi się już, że sytuacja z koronawirusem jest opanowana. Wietnam i ta większość tej południowo-wschodniej Azji, powiedzmy ta bardziej zamordystyczna, jakoś sobie całkiem radziła. I wyraźnie to świadczy, wyraźnie to pokazuje, dlaczego w tym momencie nasz stary kontynent, a już wkrótce później Stany Zjednoczone ze swoim niewydolnym systemem zdrowotnym staną się miejscami, w których pandemia będzie miała po prostu miejsce i będzie miała i będziemy notować ogromne przyrosty osób zainfekowanych w tysiącach dziennie. A jak tam sytuacja w Saigonie? Czy rzeczywiście jest tam Saigon dzisiaj? Przyznam szczerze, że w momencie, kiedy wyruszyliśmy do Wietnamu, i to yy, Wietnam posiadał miał oficjalnie 16 osób zarażonych i 16 osób i te 16 osób było wyleczonych. W momencie, kiedy przekroczyliśmy granice w, w samym Saigonie byliśmy dwa dni, żeby odwiedzić znajomego Australijczyka rezydenta. Więc ostatniego dnia naszego pobytu rząd wprowadził obostrzenia dotyczące przekraczania granic. Innymi słowy, do Saigonu już na tak zwaną visa on arrival już się nie dostaniemy, czy w ogóle do Wietnamu. E, zamknięto również wszelkie miejsca turystyczne, czyli bary, bary karaoke, restauracje, puby chociaż to obostrzenie dotyczyło głównie dystryktów turystycznych w Saigonie jest to tak zwany dystrykt pierwszy w innych dystryktach, w których byliśmy gdzie jest więcej lokalnych niż, niż turystów takich obostrzeń nie było natomiast całkowicie sytuacja zmieniła się kiedy przylecieliśmy do Hanoi ponieważ tam już wszystko było pozamykane Turystów mało, praktycznie wszyscy lokalni nosili maseczki, natomiast co najbardziej było uderzające, to odręcznie napisane karteczki przy wielu sklepach i punktach powiedzmy obsługi na zasadzie jakichś restauracjach, że przykro nam, ale z powodu pandemii koronawirusa COVID 19 obcokrajowców nie obsługujemy. No to załapałeś się na samą końcówkę z, A, takiej, z sezonu. Znaczycie na samą końcówkę, natomiast, natomiast władze w Hanoi były strasznie zdenerwowane na Brytyjczyków, ponieważ okazuje się, że te 16 przypadków oni utrzymywali bardzo długo, ponieważ zamknęli dosyć szybko granice z Chinami, natomiast w pewnym momencie z London Heathrow przyleciał do nich samolot z Wielkiej Brytanii, w którym był zainfekowany pasażer. No i to się niestety rozrosło. Więc, więc Wietnam zamknął granicę. Z Wietnamu w momencie, kiedy wylatywaliśmy, można było wylecieć. No ale aktualnie, żeby na przykład wylecieć, żeby znaleźć lot, to to już jest zupełnie inna sytuacja. Także przyznam szczerze, że Wietnam na ten moment... Uważam, że jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w świecie, jeśli chodzi o korona, jeśli chodzi o opanowanie koronawirusa. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, no to. Ua, ua, ua, ua, ua. Niestety, niestety. Saigonek u, u nas też nie zjemy, bo, bo, bo moja, moją knajpę znajomą zamknęli, tak jak wszystkie inne tysiące lokali, więc tak ze smutkiem koło niej przejeżdżam i tak z, taką, mm -hmm. z takim westchnieniem cichym, bo tu ona zawsze kipiała ruchem, tam się że coś działo, nie? Mm -hmm. Wietnamczycy są z tego znani, że są bardzo tacy pracowici i zapobiegliwi i się krzątają tam i to wszystko się... No a teraz cisza totalna, światło zgasło i tak, tak smutne jak po pogrzebie. No, Wiesz, dokładnie. Więc to, to, to nieładnie nie tutaj to wszystko mhm. się zapowiada, bo wygląda na to, że to jest akcja zaplanowana na dłuższe miesiące. Ja mam nadzieję, że przez te całej gonki zoru to nasz nie będzie tutaj w żadnej grupie ryzyka. <śmiech> <śmiech> Natomiast jeż, jeszcze pozwolę sobie dodać, ponieważ... Yy... Nie mieliśmy, rozminęliśmy się ze znajomym Meksykaninem, również rezydentem mieszkającym w Wietnamie, z tym, że w środkowym Wietnamie. On zdecydował się ewakuować. To jest, może tak, to jest Meksykanin, który posiada obywatelstwo amerykańskie i meksykańskie, ale jest związany z Meksiko. Więc y, jemu się udało załapać na jeden z ostatnich lotów via Los Angeles. Y, tam musiał zostać bodajże 24 godziny, coś tego typu, nie pamiętam. W każdym razie jego komentarz, jego opis był taki, że y, w Los Angeles ludzie wybitnie, wybitnie trzymają dystans, plują, krzyczą na obcokrajowców. Tam już zaczynają się powoli sytuacje typu y, wracaj brudasie do swojego kraju. Koniec cytatu, tak? Więc yy, w naszym pięknym globalnym piekiełku, gdzie wszyscy byliśmy równi i te piękne idee tutaj nam towarzyszyły przez ostatnie miesiące wszelkie możliwe, tak? Tutaj piękne mówię w cudzysłowiu, yy, wystarczył, wystarczyła tak naprawdę, no, nazwijmy to, przysłowiowa zupa z nietoperza i zamknięcie Chin na dwa i pół miesiąca po to, żeby wszelkie możliwe, ksenofobiczne duchy przeszłości zaczęły powracać. No i to, to bardzo brzydkie zjawisko jest, bo to się, to, to się musi rozładować w jakiejś, no w jakiejś erupcji. Ja nie mówię, że przemocy, ale od razu, ale jest, musi być jakieś oczyszczenie w postaci kryzysu społecznego. Mhm. Po takich zawirowaniach, bo to jest oznaka sama w sobie głębokiego kryzysu rozkładu norm społecznych. Takie mm -hmm. zjawisko, właśnie szybko rosnąca ksenofobia, no to jest świadectwo jakiejś społecznej dżumy. Bo w normalnych czasach tego nie było, prawda? Było to, być może się objawiało gdzieś tam po kątach, ale było skutecznie przykrywane jako niepoprawne politycznie. To, proszę Pana, tak nie wolno mówić, to, prawda, i to nawet surowe kary za to istnieją w świecie rozwiniętym, w niektórych krajach bardziej surowe, w niektórych mniej, ale wszędzie w jakiejś tam postaci, przynajmniej ostracyzmu społecznego, działające. A teraz to wszystko zanika nagle, mm. czyli wchodzimy w etap dziczy, po prostu, krótko i to na ten temat. To, to jest przejaw cywilizacyjnej dziczy i musi, skoro tak, skoro jest taka zmiana etapu, to musi mieć jakieś poważne podłoże, jakieś przyczyny. No Te przyczyny to jest kryzys, prawda? Mhm. społeczny, gospodarczy, wielowymiarowy, tak się objawiający właśnie nienawiścią, nieufnością, wrogością wobec obcych, bo ktoś przecież musi być winny, prawda, naszej frustracji, że nie mamy roboty, że sklep zamknięty, że, że to i tamto, prawda. No Wróg się zawsze znajdzie, no i właśnie go mamy. Ja jeszcze może jedną uwagę do tego, do prognozy do samochodówki. Mhm. To nie jest tak, że, że koronawirus zatrzymał produkcję samochodów. Otóż górka w koniunkturze samochodowej światowej miała miejsce w ubiegłym roku i wiodący producent samochodów światowy, europejski, na pewno Niemcy, to wyraźnie mówili już w trzecim kwartale ubiegłego roku, czyli w wakacje, po wakacjach jesienią, no że słuchajcie, ale tutaj przygotowujemy się z naszymi inwestycjami, szczególnie w Chinach, na nowe czasy. I to oznacza, że to rynek europejski, w ogóle rynek światowy, no stoi przed kilkoma latami trudności, bo górkę mamy za sobą, górkę produkcji. To w różnych segmentach wygląda odmiennie, w różnych państwach, ale generalnie była to górka zarówno ilościowa, jak i finansowa, czyli liczbowa. Sprzedaż po prostu osiągnęła apogeum i już pod koniec roku była mniejsza niż przed rokiem. Hmm. Po prostu była górka. I to, to Niemcy wiedzą i to po cichu specjaliści między sobą mówią, to nie dotyczy tylko Europy, bo to jest problem paneuropejski, strefy euro, ale także rynków tzw. rozwijających się, głównie Chin, bo sprzedaż w Chinach gwałtownie w czwartym kwartale się załamała No i, i, i mamy od pół roku sukcesywnie spadającą sprzedaż samochodów w Chinach i smartfonów i paru jeszcze innych rzeczy. Także mhm. to, to z tą koniunkturą to nie jest tak, że nagle przyszedł koronawirus i wszystko przeciął. Nie, on to przyspieszył, on to bardzo przyspieszył. Tak, koronawirus był potrzebny jako, jako zapalnik, który poderwał lawinę, bo istniały wszystkie przesłanki po temu, żeby koniunktura się zarwała. No bo już dochodziliśmy mhm. do ściany. Wystarczyło zapalić jedną zapałkę no i, i mamy pożar. No. Aczkolwiek, szanowni słuchacze, nie lękajcie się, ale bowiem zaprawdę powiadam Wam, że wszędzie w świecie trwają badania nad y, szczepionką na koronawirusa czy nad jakimikolwiek środkami zapobiegawczymi. E, jeszcze przed moim urlopem wiem, że tajlandzcy lekarze uzyskali jakiś częściowy sukces mieszając leki spowalniające HIV z kilkoma innymi lekami, których nazw już nie pomnę. Podobne, podobne mieszanki leków zastosowano w Indiach i podobnież przynoszą skutek. Kilkanaście krajów również pracuje nad szczepionkami. Oczywiście co te szczepionki w sobie będą miały i od jakiego czasu oni już pracują nad tymi szczepionkami, to może tego przytaczać nie będę. W każdym razie y, wynika według pewnych źródeł, że no, problem był już znany, zanim w ogóle o problemie się dowiedziano. No, najpóźniejszy ślad znajomości problemu mamy z połowy października, gdzie odbyły się ćwiczenia numer 201 pod egidą Fundacji Billa Gatesa mm -hmm. i Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie różni tam lekarze, działacze społeczni no i specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia ćwiczyli scenariusz pandemii koronawirusa. Taki to absolutny przypadek, to z niczym się nie kojarzy. Bill Gates jest właścicielem szczęśliwym poprzez swoją, jedną ze swojej fundacji patentu na koronawirusa. Nie tego, no innego szczepu, ale też koronawirusa, więc jest w te badania, że tak powiem, mocno zagłębiony. No ale ostatnio zniknął z radarów, bo zwolnił się. Jak tylko ta pandemia się rozhulała, to on się zwolnił z rady nadzorczej swojej firmy Microsoft i już w niej nie pracuje. Mm -hmm. Poświęcił się podobno działalności charytatywnej, a w wtajemniczeni mówią, że po prostu zniknął i go nie ma, czyli jest na swoim ranczu chroniony przez zgraje ochroniarzy profesjonalnych i cieszy się z życiem, jak przystało na wczesnego emeryta. No ale on też jest, też już ma swoje lata, to może być ta podwyższona grupa ryzyka też. No, już, sam, ja sobie oczywiście żartuję. Zrobił dobrą robotę, no i może odpocząć, tak? Mhm. Troszeczkę zmieniając temat, ale cały czas pozostając tutaj w naszym koronawirusie, to. Y Chciałbym tylko zahaczyć leciutko o wątek pew naszego wielkiego nieobecnego, do którego na pewno przy, powrócimy w jednej z naszych przy, przyszłych audycji, mianowicie żółtego metalu. I tutaj w tym kontekście chciałbym tylko przytoczyć maila, którego dostałem od jednego z, naj, powiedzmy to, najważniejszych dealerów kruszcowych w Wielkiej Brytanii. Zmiany. Nasi słuchacze, którzy na przykład zapewne są zainteresowani pm czyli metalami szlachetnymi, zapewne wiedzą, że nagle się rozjechały spredy te zakupowe i sprzedażowe. Natomiast mail, którego dostałem, informuje o zmianach zasad zakupów. Między innymi minimalne zamówienia muszą teraz wynosić przynajmniej 5 tysięcy dolarów. Kartą kredytową zapłacić można maksymalnie 10 tysięcy dolarów. Wszystkie nowe zamówienia będą trzymane w naszych bezpiecznych sejfach i dostarczone w momencie, kiedy system transportowy powróci do normalności, czyli nie wiem, na święte nigdy, ad z grekas, no ale to już mój, mój komentarz. Srebrny bulion oczywiście jest niedostępny, jest możliwość zakupu srebrnych sztabek 100 albo 1000 uncjowych, ale również to jest na zasadzie trzymania w bezpiecznym sejfie. Natomiast interesujące jest, jeżeli chcielibyśmy do tego dealera przyjść już ze swoim, ze swoim złotem, stwierdzając, że no inwestycja nam się już zwróciła, chcemy się poznać, być, tak, wolimy kasz gotówkę. Nie kupują, mówiąc w, mówiąc w skrócie, kupują tylko i wyłącznie kruszce, które trzymane były znowuż w ich bezpiecznych sejfach, za które oczywiście trzeba było płacić jakąś opłatę roczną za użytkowanie przez tak zwaną określoną długość czasu. Mail nie podaje, jaka to jest określona długość czasu. To są wiadomości bardzo mocno niepokojące, tym bardziej, że z innych źródeł wiemy, że teraz pod koniec marca obowiązuje europejskie embargo poufne na wszelkie transporty metali szlachetnych. Jakaś tam poufna dyrektywa wyszła, która zaleca wszystkim dealerom powstrzymanie się od operacji transferu, przewozu kruszców, podobno z powodu właśnie koronawirusa. No i nie wiadomo, jak długo te przestoje potrwają, podobno dwa tygodnie do czasu unormowania się, a potem zostaną wznowione, ale już na innych warunkach. Także to wszystko wygląda, tak jak mówią obserwatorzy, pachnie to zbliżającymi się wakacjami że zamkną te sejfy po prostu i zostaną one obłożone jakimiś nowymi przepisami, bo to jest typowa sytuacja przejściowa przed jakimiś nowymi oczekiwanymi ograniczeniami biurokratycznymi, nowymi obowiązkami narzuconymi na tych operatorów ustawowo na poziomie rządowym, a właściwie to pan europejskim. Czyli no... Spodziewajmy się na przykład w najgorszym wypadku zakazu prywatnego posiadania złota. Mm -hmm. to, to może nie od razu w wersji takiej natarczywej, jak to zrobił prezydent Rosenfeld, czyli upaństwowił wszystkie prywatne zasoby złota i je wykupywał po urzędowej cenie, która natychmiast wzrosła o 30% po tej całej operacji. Niekoniecznie tak, ale w wersji miękkiej w ten sposób, że po prostu wszyscy działający na rynku będą mieli zakaz przekazywania, czy operacji handlu, jakiegokolwiek, czy nawet darowizny osobom nienależącym do certyfikowanych magazynów. Po prostu mm -hmm. można mieć kruszec, ale tylko przechowywany w certyfikowanym magazynie, który ma koncesję rządową, czyli w sejfie bankowym. Mm. No, a nie wolno, znaczy być może na razie będzie wolno, ale mieć, ale nie wolno tego kupić do domu, że wie pan, pan zapłaci, a my panu dostarczymy, tak jak w cywilizowanym świecie do tej pory było. Mm -hmm. No nie. Pan zapłaci, my panu dostarczymy, ale do naszego sejfu. A do Pańskiego to już nie, bo Pański nie jest certyfikowany. Hmm. No tutaj powołam się na słowa Bimena, u którego piszę, który mówił, że już od dawien dawna, że złoto nie będzie, za przeproszeniem, dla gołodupców i nigdy tak naprawdę nie było. Złoto jest dla grubych misiów i dlatego banki centralne je kupują. No ale to nie jest problem, który nas dotyczy. Ja na przykład złota nie posiadam. Z, z, nigdy nie posiadałem. A jeśli, a jeśli posiadałem, to pewnie jakieś kalumnie tutaj yy, wrogów. Jest to, budzi to emocje, bo po tym mierniku widać, że coś się dzieje, prawda? Że ten relikt przeszłości, który miał już dawno umrzeć tak i zniknąć, yes. strasznie dużo tutaj budzi jakichś kontrowersji cały czas. No dlaczego? No właśnie dlatego, że, że jest dobrym termometrem nastrojów tego, co się dzieje. A skoro są takie gorączkowe ruchy wokół niego, takie przypominające epidemię koronawirusa, no to znaczy, że poza koronawirusem jeszcze dużo rzeczy się dzieje na świecie. Cóż, myślę, że... Przekroczyliśmy już godzinę, także najwyższy czas kończyć. Sytuacja w świecie jest gorączkowa, sytuacja na kruszcach, na walutach wszędzie jest gorączkowa. E, tej gorączki na pewno nie życzymy naszym słuchaczom, życzymy im pozostania w zdrowiu, na najlepiej bezobjawowym. No i mamy nadzieję usłyszeć się za tydzień. No, życzymy spokoju, ducha, bo, bo to przecież świat się nie kończy. On tylko jest systematycznie jakby przetasowywany na naszych oczach. A telewizornia i te wszystkie gazety służą temu, żeby nam zamydlić spojrzenie, żebyśmy się nie zorientowali, że właśnie nam obrabiają kieszenie. Dokładnie. Także dziękujemy serdecznie na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Dobranoc Państwu.